So, a ja, yeah. ja, yeah. krążę na okrągło Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność A ja nie czuję już nic wow. Jestem jak dworek z forsą, oni czują samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu, O oni się patrzą mocno. Ej kurwa, co to podgląd? Mam wi nie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcecie, by nie motkę, chcecie, by nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wstraszyć w to, co modne. Hey. Ona by chciała wiedzieć, Jakie mam plany, co nie wiem Mówi językiem ciała, u uh. Mówi mi, wiesz co chcesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co nie wiem Chcesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie Mówi językiem ciała, mówi mi bierz, co chcesz Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej Mówi językiem ciała, uuu, mówi mi bierz, co chcesz Motne, motne, mamy własny język, mamy własną pościel, Mamy swoje grzeszki, mniejszy większy problem Ale dzięki słowom mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas Piny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, bo no, ona się patrzy non-stop. kurwa co to podgląd, mam w iPhone, jak nic, krążę na okrągło. Oni czują samotność Ja nie czuję ja Nic grąże na okrągło Jestem jak worek z farską Oni czują samotność Ja nie czuję Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany co nie wiem Mówię językiem działa u. Mówi mi wiesz co chcesz Ona by chciała wiedzieć Jakie mam plany co nie wiem Mówi językiem działa u. Dzisiaj kończysz um Nie wiem, językiem ciała. U Mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć. Jakie mam plany, co nie wiem. mówi językiem ciała. U Mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co mnie wie, Mówi językiem ciała. Mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała. Mówi mi beć, co chcesz.